Gdyby tak wziąć wehikuł czasu i cofnąć się o nieco ponad dwa tygodnie, tak powiedzmy do 5 kwietnia. No, działo się wtedy. Działo się. I... Tak właśnie widzę korasa, który zmierza w moim kierunku i idzie krokiem żwawym, a na jego ramieniu wisi torba i kołacze na bok, to w lewo, to w prawo, w przód i w tył. I tak zaraz będzie, zaraz zostanie nagrywajką w twarz. Trzyma. Hej korasie, dzisiaj właśnie e, okazuje się, że, że, że nie ma jeszcze 15. E, dzisiaj Kraków będzie centrum. Stolicą polskiego podcastingu, co prawda tylko jeden aktywny podcaster wystąpi, ale też będą dwa trupy. Ja e... jestem aktywny też. Tam. Jesteś aktywny? Twierdzisz, że jesteś aktywny? No Pod Mickiewicza też... idziemy. Dzisiaj coś nagram, tam. E... Także będę ja, będziesz ty i będzie też, a tutaj, osoba wyczekiwana <śmiech> Już mogę powiedzieć przez wielu. No mów. Robert z Czech. Z Czech. Nawet czterech jakby się postarać. Taki jest suchar na początek tego nagrania, tego podcastu. Zobaczymy co wypluje do nagrywajki mojej nagrywajki. Masz też ze sobą zooma? Mam. Masz oczywiście, trzeba mieć. Dobra. Zostanie wzięty w krzyżowy ogień pytań. Obsypany, niesamowitym mnóstwem rapujących niezwykle kwestii, tematów. Wydusimy z niego jak najwięcej. Zobaczymy, co powie. Sprawdzam godzinę. Jest godzina 15 punkt. Jesteśmy właśnie pod pomnikiem. Idealnie. Tak. Eee, no No i to jest właśnie wada umawiania się pod Mickiewiczem na rynku w Krakowie. Ty, tutaj się to wszyscy... Jakiś event. Tak, właśnie tutaj coś się dzieje. E, tylko, że tu jest niesamowite mnóstwo ludzi i znaleźć tutaj osobę, o której nie wiemy, jak wygląda, będzie dość ciężko. Coś jakoś się z nim mówiłeś konkretniej? Nie, tutaj. <śmiech> nie no, myślałem, że nie będzie takiego cyrku tutaj, jakieś drogi krzyżowe. Mówiłem, mówicie, trzeba gdzieś indziej. Co, drogi krzyżowe? Co się dzieje? Ktoś macha flagą. Flaga jest biało-czerwona. E, e, znasz taki kraj, który ma taką flagę? No. No, no Monako, Indonezja. Na przykład. Czekaj, czekaj. Musimy się przejść w koło. O, jakieś nabożeństwo. Eee, czy widać tutaj kogoś, kto wygląda na człowieka, który mógłby być podcasterem z Czech? Eee, człowiek ten powinien mieć w okolicach 40 lat. A tak, nie ma telefonu, nie? Nie, ma, ale w ramingu, więc my tylko na Facebooku. Tylko przez fejsa? To weźcie go jakoś... No tu, nie, nikogo tutaj nie ma. No jak nie? Ale... No to co? O, może tamten gość w Polarze? Co? Nie, Jest troszkę starszy, Nie, no nie, nie. Z 25 lat, max. Kręcimy się, no i nie? Nie widać go. Nabożeństwo trwa, na ile. O, może się przebrał za ministranta jakiegoś. Jest tam. Mogłem wymyślić, że był charakterystyczny znak jakiś. Ewentualnie umówić się w lepszym miejscu. Tak. Ale to złe miejsce? Przejdziesz w kółko i już. Przejdziesz w kółko, ale to jest mnóstwo osób, a nie, o, my nie wiem, jak on wygląda. Ja się zawsze umawiam albo pod głową, albo na Placu Mariackim w bramie na Mały Rynek. Hmm. Nie ma go. No to stop nagrania. Eee, musimy znaleźć Roberta trzecią część dzisiejszej trójcy. Ale, z... Do. Ale... Od... Włas... własnymi, że tak powiem, mediami. Niezależne medium podcastowe. Eee, o co chodzi z tymi kwiatkami tak w ogóle? Co się tutaj dzieje? Bo przyszliśmy, szukamy człowieka, eee, Robert Kamaszyn. Widziałeś go gdzieś, nie wiem jak wygląda. Nie możemy go znaleźć. Nie wiem, mam mówić o. Eee, a co, coś się tutaj dzieje? A co się z kwiatkami? Akcja już dla Jezusa Miłosiernego. Zapraszamy jutro na święto. Jutro jest święto Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do łagiewni, gdzie już można zyskać niesamowitą liczbę łask, jeżeli tylko przyjdziemy i poprosimy Pana Boga o to, żebyśmy mogli być przy Nim, żebyśmy On nas umocni. Yy, jest symbolem tego że jest symbolem czystości, tego, że Jezus ma zmartwychwstał i to chcemy się ogłaszać całemu światu i tego radością i pojazdem, był taniec wielkanocny, to zatańczyliśmy na samym początku. Taniec wielkanocny, jak to wygląda? Za chwilkę to, to... będziemy tańczyć drugi z... także zobaczą Państwo. A w ogóle coś się tutaj dzieje? Jesteśmy na rynku <laughs> pod pomnikiem Mickiewicza, no i gra, muzyka. I tak chcemy ogłaszać kwiaty. całemu światu radość z tego, że Jezus zmartwychwstał. Czyli święta wielkanocne w dalszym ciągu. Kontynuacja w środku jest jutrzejsza, jutrzejszy, jutrzejszy święto, jutrzejsza niedziela Miłosierdzia. I e, to jest e, wielkie święto, i chcemy ogłaszać światu, że Jezus zmartwychwstał. Co prawda nie jestem katolikiem. Mi się wydawało, <laughs> że już jest święta, ale to jest bardzo fajne. wielka tak wielkanocna trwa 8. E, dni. Aha, no to dobra. A jutro jest... E, Światło Bożego Miłosierdzia, to jest kontynuacją tego ogłoszenia Światu Bożego miłosiercia. Nie, dziękujemy za Proszę kwiatek, przydać, za różę. Oczywiście. Zdzięczka się do Faustyny i zaproszenie na jutrzejszym szlaku. Dobrze, a my idziemy szukać, szukać dalej, szukać dalej. naszą jej zgubę. Co jest tam napisane? Dostaliśmy różę. Nie znajdzie... Dużo tekstu, później to przeczytamy. Najpierw musimy znaleźć e, Roberta. Roberta, ja taka ja maszyna. Będę miało dać. Jak sobie później wrócę do domu? Nie? nie wolisz dać go Robertowi. Może sam dostał. Jak gdzieś tutaj jest, to no już go ma. Ech, dalej szukamy. Jednak trzeba się uwijać w konkretnym miejscu. Zwłaszcza jeżeli taki Robert nie ma telefonu przy sobie działającego. Właśnie. Straszna rzecz. Jest głośno tutaj teraz, i to co widzimy przed sobą to jest chyba ten taniec e, wielkanocny. Wygląda to mniej w ten sposób, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem albo sześć, siedem kolumn e, ludzi, młodych ludzi, tak gimnazjum, e, liceum na oko. Kora zrobi zdjęcie. I oni robią różne kroki, niektórzy machają chorągiewkami, i wygląda to dosyć pandetnie. I taka... Hmm, gdzieś party my tego nie nazwał, ale... Coś, dosyć boli. Machają teraz rękami. Szukamy Roberta. O! trzy minuty, a Robert. i podobno się mijaliśmy. Miał być podcast z a nie podcast szukania Ciebie. Ale po czesku czy po polsku? A Bo po ja czesku. nie chciałbym być tutaj zaresztowany za obsceniczne zachowanie, jeżeli chodzi o szukanie. Po czesku. A w ogóle to po cześć. cześć. Dobra, będziemy myśleli do dobrej miejscu, by. E, nasz... W Twoja stara. Do Twojej starej? Tam. To zdecydujcie to się do czyjej starej. Właśnie... Nie się, będzie twoja. Się nazywa, moja? Ta, stara? Daleko. Się nazywa, no to prowadź, nie wiem gdzie tam. to jest. Dobra, to z, idziemy. Z tego co się orientuję, kurde jak się to twoja stara jest w Lublinie? Nie! Tutaj! Ale nie, chodzi mi o twoją starą. A, moja, no to w sensie, jest! jest stara, no. To jest! <laughs> Wiesz, znudziło mi się troszeczkę za wami łazić, bo to takie tak. smutne było dla mnie już. Później nogi zaczęły mnie No co? Się, ale co? umawiałeś no, się. Tam. Nie, Omawiałem ja się nigdy. właśnie, nie byłem pewien Pot... gdzie, wiesz, bo, bo nie wiem, czy ten pan Tomickiewicz, czy, czy ta odcięta głowa Tomickiewicz, czy sukienica Tomickiewicz. Nie się róży. Że co, co? U, u, u, widziałeś, co się tutaj działo ja przed chwilą? Widziałem. Ja swoją od, oddałem komuś. A, tak. Gdyby tak wziąć wehikuł czasu i cofnąć się o nieco ponad dwa tygodnie, tak powiedzmy do 5 kwietnia. No, działo się wtedy. Działo się. Zaczęło się właściwie od tego, że przeżywałem wielki dylemat, czy zdrzemnąć się te pół godzinki, czy zrobić coś nieco bardziej kreatywnego, na przykład kanapkę. No, zmęczenie nagromadzone po kilku dniach intensywnego życia robienia różnych fajnych rzeczy i też wypełnianiu tych mniej fajnych obowiązków biegania z miejsca na miejsce i tak dalej razem ze skumulowanym niewyspaniem z całego tygodnia i no no miałem ochotę na popołudniową drzemkę po prostu normalnie mogłem sobie na to pozwolić? mogłem więc już po kocyk sięgałem kiedy poczułem, że noga mi tak, tak lata, tak tego nie widać teraz, ale właśnie zademonstrowałem, jak mi noga latała, bo coś wibruje w kieszeni. Telefon wyciągam, patrzę, koraz dzwoni. Hej, Koras, mówię, a on yy, mówi mi, że Robert Kamaszyn jest w Krakowie i zobaczyć się chciał, no i umówić się z nim jakoś trzeba. I wow, od razu adrenalina skoczyła, rozbudzenie pełne, umówiliśmy się na sobotnie popołudnie. Coś jednak tak mnie tknęło, że odszukałem Roberta na Facebooku, no i pytam się, czy robi coś pasjonującego akurat w tym momencie, czy jest już w Krakowie. Był, był w Krakowie, pół godziny później zobaczyliśmy się na Kazimierzu. Wyglądało tam mniej więcej tak, że wchodzę do umówionego lokalu, no i cholera, troszkę to niewygodnie nie móc się skontaktować przez telefon, tak, żeby się odnaleźć... Robert... Robert powiedział tylko, że za szafą będzie. Myślę sobie, że w narni się znaczy. Tu narni się wchodziło przez szafę, no ale patrzę, nie ma żadnych tutaj takich stworzonek, faunów, nil latarnianych w pustkowi. Okazało się, że za szafą to cała wielka sala pełna ludzi. No i jak tutaj rozpoznać tego jednego, którego się nigdy wcześniej na oczy nie widziało? No... No wcale nie było tak trudno, powiem wam, bo siedział po środku duży, duży jest Robert, duży człowiek siedział i miał obok siebie duży plecak i dużymi oczami się na nie gapił od momentu, kiedy wszedłem. tak się gapił na wszystkich że przechodzili przez tą szafę. Wskazało mi krzesło. Właściwie dwa. Wybrałem to bardziej po lewej. No i... A, dziwna sprawa. Widzi się człowieka pierwszy raz na oczy. Jest różnica pokoleniowa, ale... Heh, niby się go troszkę zna. Ze słyszenia. Z podcastów. Czy to wystarczy? Zdecydowanie wystarczy. Bo pasja łączy. przełamuje lody. Dobre piwo też przełamuje lody. Też bardzo pomaga piwo. I zaczęliśmy tak rozmawiać. No i trochę ta rozmowa trwała. Na różne tematy. Tak poza mikrofonem. I tak teraz się zastanawiam. Wtedy też się w sumie zastanawiałem, dlaczego tego nie nagrywałem? Z jednej strony Robert nie za bardzo chciał, ale mogłem przecież no, nalegać. Co, mnie by się oparł? Jasne, że nie. Jakoś jednak bez żalu nagrywajka leżała w pokrowcu, nietykana. Tylko błysnąłem swoim czarnym zoomem H2N. Żeby zobaczyć ten błysk ze w jego oku, nic nie dostrzegłem. Nie zrobiło to na nim wrażenia specjalnego. Zawód poczułem. Serduszko mi zadrgało. Trudno. Ach. No ale nie nagrywałem. W końcu to było takie prywatne spotkanie. Dzięki temu wyszło chyba bardziej jako spotkanie dwóch ludzi o wspólnej pasji, niż spotkanie dwóch podcasterów. Zazwyczaj jak się spotyka dwóch podcasterów, to to wszystko nagrywają, chyba, nie wiem. Nie wiadomo ile, o ilu spotkaniach podcasterów nigdy nie usłyszeliśmy. Kilka było, słychać. Fajnie się tego słuchało, fajnie no hmm. ale no, nie chcę tego teraz roztrząsać, nie chcę mi się za bardzo w każdym razie ja, Robert rozmawialiśmy a następnego dnia byliśmy umówieni z Korasem na rynku pod Adasiem e, sam nigdy się tam nie umawiam ale skoro oni wybrali takie miejsce, ach, no efekt było słychać na wstępie, jak go szukaliśmy Postanowiliśmy wkręcić Korasa, że jeszcze się z Robertem nie widzieliśmy. Wyszło, ale Robert nie wytrzymał i po pięciu minutach się mu przyznał, że a my tu już praktycznie dobę jesteśmy razem ze sobą. No i co, no jak w końcu się znaleźliśmy, to poszliśmy na piwo. Dobra, na kilka piw. Przyznaję, że dość dziwne to nagranie. Nagranie ze spotkania na szczycie. Spotkania podcasterskiego. Podcasterów mnie, Korasa i Roberta. Dziwne to spotkanie, bo e, nie słychać nas na tym spotkaniu naszych rozmów. E, hmm. Stwierdziłem, że nie będę tego nagrywać, że oddam pałeczkę Korasowi, niech on nagrywa do podcastu indywidualnego, niech w końcu przerwie pasem milczenia i wypuści jakiś odcinek. Ale niestety no Koras aj, nie nagrywał, już poszedł, opuścił nas, zostaliśmy tylko ja i Robert, siedzimy teraz w pubie House of Beer całkiem niezły lokal jeśli chodzi o, o piwa i no tak, zaczynając to nagranie byłem sam tutaj Robert wyszedł zapalić teraz wrócił, więc no, trzymając konwencję tego odcinka wyłączam się a resztę nagram w innym momencie kiedy już będę sam i wszystko sprytnie skonfabuluje. Choć Coraz chociaż Coraz miał dla nas tylko chwilkę i się zmył dość szybko po paru godzinach zaledwie to później jeszcze sobie siedzieliśmy dłużej bez niego no i rozmawialiśmy i tak w sumie to wyszło prawie 30 godzin Fajnie było. Fajnie. A ty przecież widziałaś się z Robertem, widziałaś Roberta, nawet miałaś okazję z nim porozmawiać, no to wrażenia mów. O robercie. No, Robert jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo, bardzo fajnym. Pod powłoką zimnego drania czasami. Jak to sam określił, e, cynicznego skurwy syna. Zimnego drania. Zostańmy przy tym To On przeklina. Bardzo, ale ja nie przeklinam. Yy, przynajmniej staram się. Jest bardzo, bardzo ciekawa półka Bardzo inteligentnego, fajnego, ciepłego człowieka. Ale nie gadało. miałaś mu pojechać. Ale ja też. Tak Przecież nie. on tego będzie słuchał. No a jeśli chodzi o moje spostrzeżenia, to takie małe podsumowanie teraz zrobię może. Po pierwsze, Robert Kamaszyn pali jak smok. Niby często w jego podcastach papierosy się przewijały, ale i tak mnie to zdziwiło. No Po drugie, no to jest duży. Kilka tygodni wcześniej widziałem Andrzeja Famielca i u niego mnie zdziwiło, jaki on jest mały, niewielki, niski jest człowiek. Naprawdę chciałbym, bardzo bym chciał któregoś dnia zobaczyć ich stojących obok siebie, to by musiał być przekomiczny wygląd. Po trzecie, to zdecydowanie się opłaca zapraszać Roberta, bo stawia piwo. Nawet stawia dużo piw. Chciuka.